Serdecznie witam w relacji z drugiego dnia czeskiego festiwalu Colors of Ostrawa. Ci, którzy słuchali audycji z zeszłego roku, zapewne pamiętają, że jedna z dwunastu scen to jest, to jest niesamowite ja tutaj mam taką mapkę i jeśli by powiedzieć na jakim obszarze i terenie to się rozgrywało wszystko to był to rozmiar żeby nie skłamać no nie wiem, bo nie ma tutaj skali niestety było to wszystko na planie wielkiego trójkąta oczywiście na terenie fabryki Trójkąta, który ma... Mmm, trójkąta, który... No nie dam rady. <słuchaj> nie dam rady tego scharakteryzować w ten sposób. <słuchaj> Tym bardziej, że wychodzi na wierzch, że jestem noga z geometrii. Nawet nie wiem, jak ten trójkąt się nazywa. W każdym razie chodzi o taki trójkąt, który wszystkie boki ma identyczne. Więc można by powiedzieć, że, że jeden z tych boków jest tak długi, jak ulica Mistecka. Ale to wam nic też nie powie. Tak więc powiem, że był to bardzo duży trójkąt a może między odcinkami dojdę do tego, jak by to wymierzyć i powiem wam w kolejnych odcinkach. I 12 scen na tym terenie. Oczywiście scena scenie nierówna, bo niektóre scenki były zorganizowane w takich rozwalających się pomieszczeniach, w których były zaimprowizowane tymczasowe bary i tam też grały zespoły mniej znane. Największa scena czeska Sportylena Stage była tą sceną, na którą właśnie się wybierałem dnia drugiego, na godzinę już wcześniejszą, bowiem na godzinę 17.30. Jednak muszę powiedzieć, że ciężko było spełnić ten obowiązek, ponieważ z Cieszyna Polskiego do Ostrawy jedzie się około 50 minut. Ja już miałem całe szczęście upatrzoną miejscówkę na samochód, nie na terenie festiwalu, ale dosłownie 8 minut przy festiwalu Parking zupełnie darmowy, niedaleko stacji benzynowej pod jakimś gigantycznym wiaduktem. I tylko się modliłem, żeby tam ktoś nie wpadł na pomysł, żeby zacząć kasować pieniążki. Tym bardziej, że wzdłuż tej głównej Misteckiej ulicy, gdzie było główne wejście na teren festiwalu oczywiście, jak żeby inaczej, czescy policjanci, którym musiało się nudzić się wówczas, chodzili za paracikami. Łapali, wyłapywali tych, którzy zaparkowali wzdłuż tej ulicy. A trzeba wam wiedzieć, że samochodów było tryliony. Wiadomo, że nie aż tyle, ale ciężko było tam zaparkować. No więc od razu zmierzałem do swojej miejscówki, która oczywiście była tak wolna jak William Wallace w Brejharcie. Spokojnie sobie zaparkowałem. Plecaczek z kanapkami, z konserwą turystyczną, z różnymi smakołykami, z termosem. Wszystko to napakowałem. Oprócz tego miałem dodatkowy termos duży, zostawiony w samochodzie, ponieważ wiedziałem już z poprzedniego roku, że jak wieczorem o godzinie 12 już z całym zjedzonym plecakiem będę wracał do samochodu, to będzie mi się chciało pić. I tam miałem już super termos, który mi trzymał gorącą, zieloną herbatę. Tak, bo uf, uf, uf, więc przejdźmy może do muzyki. Właściwie straciłem pierwszą dygresję z oczu, od której zacząłem ten potok dygresyjny, a była to właśnie o najbardziej prestiżowej scenie, czyli scenie gong. I właśnie na tę scenę chciałem zdążyć, by zobaczyć czeską śpiewaczkę znaną na całym świecie. Mianowicie chodzi o Marketę Irglową. Oczywiście jej nazwisko jest mniej znane niż zespół, w którym zaistniała wraz z Glennem Hansardem, irlandzkim wokalistą. Stworzyli zespół którego nazwę akurat właśnie zapomniałem, ale nagrali piosenkę, a właściwie całą ścieżkę dźwiękową do filmu, którego tytułu właśnie zapomniałem, w którym to właśnie oni wystąpili jako... Główni bohaterowie, grając samych siebie, muzyków, którzy spotykają się, poznają, zakochują się w sobie i nagrywają płytę. Czyli coś na kształt takiego pseudo-dokumentu, niby musicalu, nie wiadomo właściwie co, ale film rewelacyjny. Oczywiście za tę piosenkę właśnie tytułową dostali Oscara i właśnie od tego momentu również poznałem ich ja. I kiedy zobaczyłem, że ta sama śpiewaczka będzie grała solo, trochę się zmartwiłem, ponieważ... A właśnie, Swell Season. Ponieważ Swell Season, ten zespół ma świetnie piosenki, a solowa płyta tej pani, mówiąc szczerze, jest no o poziom gorsza. Ale słyszałem w wywiadach, że będzie grała też kawałki Swell Season. I co? I niestety nie wyrobiłem się na markete. Marketa przepadła. Jest to tym bardziej dołujące, że miałem bilet na marketę. Zapytacie jak to? Przecież miałem bilet na cztery dni festiwalu. A no właśnie, najbardziej prestiżowa scena gong była najbardziej oblegana w zeszłym roku przez słuchaczy. Trzeba było stać w kolejkach godzinę wcześniej przed rozpoczęciem, a nie było pewności, że wejdzie się na koncert, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Stało się pod ruchomymi schodami, które wprowadzały na takie półpiętro, z którego trzeba było maszerować znowu jeszcze, jeszcze wyżej, chyba cztery piętra do takiego okrągłego pomieszczenia zapewne kiedyś w fabryce tam działo się coś fascynującego teraz zostało to zaadoptowane na salę koncertową przypominającą taką mini wersję katowickiego spotka Właśnie tam, w opuszczonej, niedziałającej fabryce chyba 50 metrów nad ziemią odbywały się najbardziej interesujące koncerty w zeszłym roku. I także w tym roku czekało nas tam wiele niespodzianek, ale niestety nie o tej godzinie i nie mnie. Eee, I teraz tak, jak rozwiązano te kolejki? Ano właśnie poprzez wprowadzenie biletów. Otóż każdy przed Przyjazdem na festiwal miał możliwość zalogowania się w sklepie, w którym kupowało się karnet i zarezerwowania biletów na wybrane koncerty na scenie gong. Minusem było to, że troszkę za późno to ogłoszono i nie wszyscy zdążyli kupić. To znaczy ja <śmiech> czekałem z dnia na dzień. Bo wiedziałem, jak to jest w Polsce, że kiedy na przykład studenci mają się zapisywać na godziny odpowiednich zajęć, to trzeba czekać, no właściwie dwa tygodnie przed zapisem, trzeba stać pod sekretariatem i zapisywać się. Tak więc, nauczony dawnymi czasami, koczowałem przed internetem, chyba dzień wcześniej, i wreszcie, jest, jest, szybko rezerwuję, wchodzę. Pierwszy koncert, drugi, trzeci. Zarezerwowałem 12 koncertów. Chyba to była czwarta w nocy. Żeby czasem nikt najlepszych miejsc mi nie zajął. Znaczy, miejsc się nie rezerwowało. Rezerwowało się po prostu możliwość wstępu. A miejsce wybierało się już takie, które było. Więc miejsca były nienumerowane, to co też było plusem. Zarezerwowałem 12 koncertów chyba. I co się okazało? Że żaden koncert nie został wykupiony. Nie wiem, może Czechów nie zainteresowały te koncerty. Może po prostu są większymi luzakami niż Polacy. W każdym razie już zacząłem się denerwować. Czy ja będę tym frajerem, który kupił bilety? bo trzeba było za nie zapłacić. Który kupił bilety i teraz będzie jako jedyny z niewielu, którzy zarezerwowali, wchodził na bilet, a jak im zostaną miejsca puste, to już będą wpuszczać ludzi bez biletu. Ha, okazało się, że jednak Czesi przemyśleli sprawę. O oh my baby, I'm so you. Przemyśleli sprawę, bo również bilety można było kupić na miejscu festiwalu przed wejściem, o ile miejsca wolne były. A wolne miejsca były. Tak więc ja nie musiałem już tego robić, elegancko sobie wszedłem i nie czułem się frajerem, ponieważ ludzi, którzy biletu nie mieli bądź nie kupili, to nie zostali wpuszczeni. A co było minusem tejże formy yy, rezerwacji sali gong? Cena. No nie dość, że ja zapłaciłem sporo za karnet, to musiałem jeszcze zapłacić za każdy bilet chyba 5 albo 6 zł. No 6 zł co w skali dwuosobowej wycieczki i tych około 9 koncertów, które zarezerwowałem, wyniosło dodatkowe 120-130 zł tak więc no za cenę 120 zł pamiętam, że już można było kupić wejście na, na cały festiwal na jeden dzień tak więc no mogliby obniżyć tutaj cenę do symbolicznej złotówki bo właśnie chodziło o ten mechanizm psychologiczny żeby ludzie na ślepo nieśli na dany koncert baby! so i cóż e Mając taki bilet na pamiątkę w kieszeni, udałem się na scenę główną, na której miała grać gwiazda bardzo zachęcająca, która właściwie wpłynęła na to, między innymi, że wybrałem się na tę edycję, czyli muzyk z Izraela którego można by określić jako połączenie wokalu Janis Joplin z takim trubadurem Bobem Dylanem. Chodzi o stworzenie, które śpiewa w taki sposób. Posłuchajcie tego wokalu i specjalnie mówię stworzenie, bo nie chcę zdradzać płci tego niesamowitego źródła głosu. My love is like a moon. I scratch so I can bleed, regurgitate my words, I write so I can feed, and death grows like a tree that's planted in my chest. czy to śpiewa kobieta, czy mężczyzna. Zespół, z którym artysta przyjechał, nagrał cztery płyty. Swój zespół opuścił, nagrał płytę solową i wśród gawiedzi znany jest niestety z takiej przeróbki dyskotekowej piosenki, której już mam powyżej uszu.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 ale dzięki temu kawałkowi jest znany i miał sporą publiczność. Tak, mowa o facecie, tak właśnie śpiewa facet i trzeba powiedzieć, że ma niesamowitą rozpiętość głosu. Potrafi śpiewać jazzowo, potrafi śpiewać rockowo, hard rockowo, potrafi śpiewać folkowo, rozpiętość jego możliwości jest spora. Głos niezwykle charakterystyczny, niemożliwy do podrobienia, zapomnienia, chociaż podrabiać pewnie można, i nie każdemu mogący przypaść do gustu. Ja muszę powiedzieć, że zakochałem się w jego twórczości i oczekiwałem koncertu, który będzie, no oczywiście bardzo dobry, to banał. Ale miałem poważne obiekcje, ponieważ Asaf Avidan, bo tak właśnie nazywa się ten że Niesamowity artysta Asaf Avidan Baby I'm so for you You got me singing The over you blues See, this is what it is It's the over you blues oh, Come on, one more time Oh my baby Still so just a little part Miał grać na otwartej tej największej scenie. Już o godzinie, proszę państwa, osiemnaście czterdzieści pięć. I można powiedzieć, że tutaj na styk dotarłem, bo Marketa niestety przepadała mi podczas drogi samochodem i tak żegnałem się z nią i jechałem, i żegnałem. To było moim pierwszym takim zastrzeżeniem, że jego muzyka, która jest bardzo dobrze zaaranżowana, są przeróżne smaczki, najbardziej właśnie pasowałaby mi na scenę zamkniętą, na scenę gong, gdzie będzie można zagrać koncert bardziej taki właśnie stonowany. No ale jednak facet ten zaczyna być coraz bardziej popularny i wymagana była duża scena z otwartą przestrzenią i właśnie moje obawy niestety się potwierdziły, że on będzie grał bardziej rokowo, przebojowo, tak stadionowo i niestety część jego piosenek traciła na emocjach bardziej było ostro można powiedzieć, więc te smaczki wszystkie były mm, ukryte i nie zawsze można było je dostrzec Ale też trzeba powiedzieć i przyznać mu rację, że w takiej monumentalnej formie też potrafił sprawdzić się i porwać publiczność. Kiedy na przykład wybiegł na taki wybieg wśród publiki, gdzie był na wyciągnięcie ręki jakiejś dziewczyny i zaczął się wyginać, tarzać na plecach i wyśpiewywać szalone frazy. No Trzeba powiedzieć, że, e, że, że był to koncert dobry, jednak mnie tak jego muzyka zachwyciła na płytach, te przemyślane aranżacje. Ja się już jej tak nasłuchałem, już prawie że na pamięć to znałem. Nie wiem, czy to była kwestia za dużej dawki tej muzyki, czy właśnie kwestia otwartej przestrzeni. Dlatego myślę, że kiedy ten muzyk kiedykolwiek przyjdzie do Polski i będzie na wyciągnięcie ręki, to pójdę sprawdzić go jeszcze raz, a tymczasem zrobię sobie malutki odpoczynek od jego muzyki. Ale zapraszam teraz Was wręcz przeciwnie, do spotkania się z jego muzyką. No, jeden z jego lepszych kawałków. G, panie hey. I'll be your glow. So I try to fill you up with my love. Miałem godzinę przerwy do Damiana Rajsa, którego bankowo chciałem zobaczyć. I uwielbiam takie momenty, gdzie nie ma nic do oglądania, że muszę to obejrzeć i muszę pędzić, rezerwować miejsca i tak dalej. Tylko mogę się przejść, zobaczyć na spokojnie festiwal wyluzować się, pooglądać sklepiki, kupić coś, napić się, wypić, poderwać jakieś czeskie kamienie z broku. Tak, czeskie kamienie. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie dopiero co byłem na Asafie Awidanie i co ciekawe, nie bolały mnie stopy. Ha! A dlaczego miałbym je boleć stopy? Nie dlatego, że jestem jakimś niewiarygodnym tancerzem czy człowiekiem, który ciągle podskakuje. Ale w zeszłym roku na całej przestrzeni tej dużej sceny były wysypane wielkie kamienie wielkości piłek tenisowych. Nie okrąglaki, to były jakieś kurcze skalniaki. <śmiech> I powiem wam, że jak w zeszłym roku miałem trampki, to przez cały tydzień po powrocie do domu bolały mnie stopy. Całe szczęście Czesi z roku na rok ulepszają tę imprezę. I muszę Wam powiedzieć, że teraz były delikatne, malutkie, cudowne kamyczki. Dlatego właśnie jednego poderwałem z ziemi i mam go tutaj. I muszę Wam powiedzieć, że Czesi uczą się na błędach. Pamiętam, kiedy na profilu na Facebooku pokazali nawierzchnię, jaka będzie w tym roku, to wszyscy od razu zaczęli komentować Nasze stopy Wam dziękują. I także moje stopy podziękowały organizatorom Colors of Ostrava. I chodzę sobie tak po terenie tego festiwalu, no bo cóż mam oglądać? Inspiral Carpets... Przesłuchałem przed wydarzeniem całym. Nie warto. Anna Maria Jopek. No musiałbym kupować na nią dodatkowy bilet na scenę gong. Jako, że już byłem kiedyś na jej koncercie, podziękowałem pani Annie Marie Jopek. Jakieś wydarzenia muzyczne, ponieważ ten festiwal to nie tylko muzyka, ale także jakieś warsztaty i inne tego typu pierdoły, nawet filmy pokazywali, można było zobaczyć słoneczny bulwar Billiego Wildera czy Big Lebowskiego, no ale przecież nie idzie się na taki festiwal, by oglądać filmy. No chyba, że ma się swoje stanowisko i swój namiot na polu kempingowym. Wtedy można rano o 12 się obudzić i iść sobie obejrzeć ciekawy film. Jest to również dobry sposób na przeżycie takiej imprezy. I ja tutaj na swojej karteczce miałem zaznaczony tak pół na pół Amparo Sanchez. Hiszpańska jakaś muzyczka która gra taką muzykę skoczną, troszkę folkową, z jakimiś naleściałościami hiszpańskimi, albo driving, diving for sunken treasure i znak zapytania już nic nie pamiętam, co to za band w każdym razie powiedziałem sobie tak, no pff, koncert Asafa był wyczerpujący cały czas trzeba było stać więc trzeba się przejść spokojnie zobaczyć czy hałski sprzedają czy piwo jakie jest i jak jest kwestia rozwiązana żywieniowo, żywieniowo płynowa, pitna, wodna? No, wiecie o co chodzi? Kraniki w centrum festiwalu są. Można podejść, umyć się, nawet sobie do kubka wody, choć ja nie piję z kranu, niestety. Właśnie, ponieważ był taki oficjalny kubek, więc dla piwoszy, którzy zbierają kubki, co prawda no, oni zbierają raczej chyba szklany, to taki kubek też można było sobie potem do domu wziąć. To rozwiązywało problem walących się wszędzie kubków. Po prostu każdy kupował sobie jeden taki porządny kubek, albo nawet za darmo dostawał, czy za grosze, i nalewał wszystko, co chciał do tego kubka, który miał taki specjalny uchwyt... A ci, którzy na przykład sobie kupili kofole, do dzisiaj nie wiem co to jest kofola, to pili kulturalnie, ale teraz co wam powiem, uwaga, pomimo iż, tak jak na wielu polskich festiwalach jest ogródek wydzielony na festiwalu, ty festiwalowiczu, ty nie możesz sobie wziąć piwa, Coca-Coli czy Sprite'a i wyjść jak ta świnia na pastwisko i pić gdzieś pod koncertem. Nie. Ty musisz wejść do zagrody, tam siąść na dupie i pić elegancko. I jak to się kończy na polskich festiwalach? No Na przykład byłem kiedyś na OFF Festiwalu i tak 8-10 ludzi pod sceną po prostu mnie prawie że stratowało, bo oni, prawda, ja tu idę, muszę przejść, bo ja to idę, ja najważniejszy jestem. To powiem wam, że takiego gościa spotkałem jednego na cztery dni festiwalu Colors of Ostrava Pomimo, że wszędzie można było tam kupić piwo, wino. No jednego gościa właśnie widziałem pijanego, który mnie tak przepchnął, bo on musiał przejść, no może dwóch, no może dwóch. Więc tutaj taka refleksja odnośnie polskich festiwali właśnie, żeby po prostu, no nie wiem, nie wiem, wyciągnijmy wnioski sami, wyciągnijcie wnioski sami, ja tylko opisuję rzeczywistość, jaką ją zastałem. Piliśmy to piwo i poszliśmy siąść pod scenę tej Amparo Sanchez. Zupełnie na luzie, gdzieś w oddali. Nawet nie widziałem tej kobitki jak śpiewa, tylko ją słyszałem. No bo coś trzeba było zjeść, prawda? Więc zakupiłem sobie coś czeskiego. No patrzcie, ja to jest właśnie tak, że za późno to nagrywam. Więc zakupiłem sobie to samo piwo. Z, do tego miałem kanapki z Polski i tak odpocząłem zjedliśmy to piwo, wypiliśmy kanapki ja zawsze lubię próbować miejscowych przysmaków I dopiero wracając z tego postoju właśnie, z tej wyżerki małej, zobaczyłem coś co mnie zaciekawiło, no bo hauski znam, klobasy znam zobaczyłem takie paluszki, jak u nas można w sklepie spożywczym kupić paluszki słone z makiem to zobaczyłem tam coś, co nazywało się tycinki. Co tutaj tak szeleści? Tutaj szeleszczą tycinki właśnie, ale wersja supermarketu czeskiego Kauflanda. Te tycinki to nie są jakieś tycie paluszki. Te paluszki są 5 razy większe niż polskie paluszki. Co najbardziej mnie zaintrygowało, że ten facet może wypiekał je na miejscu, bo one pachniały, były takie wielkie jak paluchy, takie z makiem u nas bułki drożdżowe wielkie, gigantyczne sprzedawane jak na wysokości no nie wiem, wysokość dwóch zeszytów A5, przeróżne smaki, patrzę cena na polskie 10 zł, a no to jeszcze się zastanowię, Mo, może może, no 10 zł za tycinki będę płacił, jak paluszki u nas 2 zł kosztują. Tak cały dzień chodziłem, dopiero na kolejny dzień festiwalu, pomyślałem nie, no dobra Trzeba, trzeba tego spróbować, bo chodzą za mnie te paluchy trycinki. Słuchajcie, kupiłem wersję z czosnkiem bodajże. I powiem wam, że te 10 zł to było za mało, jak na takie paluchy. One powinny kosztować 15 zł. Tak było dobre. Za 10 zł dostawało się taki rożek wypełniony po brzegi. Było tam no 10 albo 15 tych paluchów. Do piwa to pasowało idealnie, ponieważ to nie były takie zbite paluszki, one były grubości kciuka, tak zakręcane, widać, że robione ręcznie, czuć prawdziwy czosnek w tym, mmm, świeżutkie, a nawet na drugi, trzeci, czwarty dzień, jak przywiozłem je do Polski, to, to one nadal były dobre. Więc yy, nie dziwcie się, że kupiłem w markecie różne wersje tych przysmaków bo właśnie tricinki w Czechach można znaleźć w takiej wielkości i grube ale niestety powiem wam że jak na razie z tych wersji marketowych, które zakupiłem kupiłem wszystkie smaki czosnek z sezamem to niestety z żadnej firmy nie dorównywało tym takim robionym tam na miejscu więc jeżeli kiedykolwiek znajdziecie coś takiego w Czechach i lubicie takie przekąski, które można chrupać sobie dowoli i nie przejmować się o kalorie, to zachęcam Was. Wydajcie te 10 zł. What I am to you Właśnie słyszeliście Damina Rajsan, którego koncert chciałem zobaczyć, będąc już pod sceną główną otwartą, pod całunem zaciemnionego nieba. I muszę wam powiedzieć, że rozłożyłem sobie karimatę, a właściwie taki kwadracik wycięty z karimaty pod pupę żeby sobie móc w każdej chwili go wyciągnąć i siąść gdzie pupa popadnie i teraz tak, jest to twórca irlandzki, jeśli dobrze pamiętam, który zasłynął przy okazji filmu Once, co ja mówię film Once to właśnie był z Marketą i tym Glennem i Swell Season, to był film Once teraz mi się przypomniało natomiast Damien Rice napisał muzykę do filmu Closer z Natalie Portman a właściwie jeden z utworów został użyty tam taki niezwykle poruszający łapiący za serce i oczywiście on był zagrany na tym festiwalu kim jest ten człowiek? Można powiedzieć, że w jakiś sposób jest to spadkobierca Boba D'Lana, więc jest to człowiek, który bierze gitarę akustyczną do rąk i śpiewa, próbuje tym zaintrygować słuchacza. Nie potrzeba mu nic więcej the breeze most of the time and so it is Tak było na jego pierwszej płycie. Natomiast już na kolejnych płytach zapraszał więcej gości, rozbudowywał skład, nawet grał z większym pazurem. My fall, my fall. W pierwszej płycie też była znakomita wokalistka i violonczynistka, która pięknie uzupełniała jego partię. I zastanawiałem się i miałem nadzieję, że ten ostry kawałek będzie zagrany. Jednak ku mojemu rozczarowaniu okazało się, że będzie to koncert w stylu tak zwanego songwritera. Songwriter właśnie, singer-songwriter, czyli właśnie taki facet, który jak Bob Dylan z gitarą wyskakuje. I śpiewa, i nic więcej nie potrzeba. No, troszkę byłem rozczarowany, bo wiedziałem na co stać tego gościa, kiedy stoi za nim cała kapela. Część mojego muzycznego słuchacza, mieszkającego we mnie, nie spodziewała się czegoś takiego. To zupełnie przebiło konwencję festiwalu. Oczywiście, założę się, że było to spowodowane tym, że łatwiej jest wynająć jednego gościa, zapłacić mu za samolot, opłacić te wszystkie koszty, żeby zagrał sam solo, niż z całą kapelą. To jest droższe, więc tutaj organizatorzy mogli zaoszczędzić. Ale to było to miejsce, w którym mogli oszczędzić. E, no to jest w końcu singer-songwriter. Pisze sam tekst, śpiewa piosenkę i gra to wszystko. Zabrzmiało to niespodziewanie dobrze. Wyobraźcie sobie wielkie skupisko ludzi i na podwyższeniu największej sceny stoi facet we flanelowej, podartej koszuli, brązowych sztruksach i jakichś styranych butach i stara obra pana gitara jego zmierzwione włosy dyndają mu zasłaniając strony, a on pełen pasji wyśpiewuje te swoje y, szalone frazy jakby właśnie zakochał się i kobieta go rzuciła I can't take my eyes Can't take my eyes off you. Tą gitarkę akustyczną miał podłączoną do przestera, więc kiedy chciał mocniej zagrać, to tam naciskał nogą pedał i też troszkę dał czadu. Więc to był jedyny minus, że nie dał czadu tak bardzo jak mógł. I zastanawiałem się, że kurcze pieczone. Przecież ten koncert mnie znudzi. Facet z gitarą? No ileż można? Znowu się zaskoczyłem, ponieważ w połowie facet przygotował coś a przedstawienie teatralne. Jak wiemy, jeden aktor na scenie jest w stanie porwać tłumy, jeżeli mamy dobrze przygotowany monodram. To było coś pomiędzy takim występem, kiedy odpada gitarkę na bok, przynoszą mu stolik, na nim kładą wino i dwa kieliszki, facet siada i zaczyna opowiadać historię. I teraz, wiecie, no, zupełnie zapominacie, że jesteście na koncercie i zaczynacie słuchać jego powiastki. I pewne znużenie, powiedzmy tam siedmiu kawałków akustycznych granych pod rząd, zupełnie zapominać o tym, bo jest coś nowego. Ale teraz co on opowiadał? On opowiadał... Jak pisał pewną piosenkę, będąc samemu w barze w Irlandii, do którego poszedł się upić, bo chyba go dziewczyna rzuciła, czy nie miał dziewczyny, ale wypatrzył taką ładną dziewczynę do stolika, do której chciał się przysiąść. I co teraz następuje? No jak często też, że Bono z YouTube wybiera dziewczynę, ten Dam Damian Rice z publiczności jeszcze zarzeka się, żeby taka, która ma chłopaka wszyscy zdziwieni, no, wybrał tam jakąś dziewczynę niesamowita emocja bo jakaś dziewczyna wchodzi na scenę, zaprasza ją zsiada na jednym z krzesełek przy tym stoliku, podaje jej kieliszek wina, sobie daje drugi, oczywiście wszystko można obserwować na zbliżeniach w dwóch telebimach po bokach sceny elegancko jest to wszystko pokazane, tak więc nawet z daleka było świetnie wszystko widoczne zasiadają sobie razem, oczywiście dziewczyna cała uchahana i zaczyna opowiadać historię, jak to przysiadł się do niej i zaproponował jej drinka, lampkę wina. Nalewa sobie i nalewa tej dziewczynie. Mówi, że no to w takim razie wypiliśmy. I Damian Rice bierze ten cały kieliszek, duszkiem wypija, jednocześnie pokazując ręką drogą tej dziewczyni, no żeby wypiła z nim. Naraz raz obydwoje biorą haustem za jednym razem taką lampeczkę czerwonego wina. No i opowiada, a zresztą, posłuchajcie, bo nagrałem to. And then a bit of time passed by and we were talking and things got she was a bit cold at first, you know? But after a glass of wine she was just a little bit friendlier. And then I kind of looked at her and I kind of thought oh, she's nice, you know? And I was like... I guess I got friendlier too. Do you want the glass of wine? She said, yeah, sure. Następuje druga lampeczka, którą także wypijają razem duszkiem naraz. Ku uciesze publiczności, która biła brawo, że dziewczyna jest twarda. Następuje trzeci drineczek i czwarty, więc już dziewczyna śmieje się cała, no bo przecież pół butelki wina w pięć minut wypili. I teraz następuje puenta, butelka jest cała wypita i Damien Rice miał nadzieję, że tą dziewczynę jak oni wyjdą, bo już barman ich wyrzucił, było zamykali, to że on ją zabierze, nie wiem, do siebie albo na dalszą część randki. Wyobraźcie sobie, występujecie na koncercie przed tysiącami ludzi. No, wypiliście w 5 minut pół butelki wina, więc już klimat tego irlandzkiego pubu wchodzi wam bezwiednie. I tej dziewczynie również. A w międzyczasie jeszcze jej chłopak jest pokazywany, jak kibicuje żeby piła duszkiem, nie? Wychodzą przed bar i czekają na autobus, ale kiedy autobus przyjeżdża, okazuje się, że ona nie wsiada do niego, bo ta dziewczyna czeka na swojego chłopaka. No i co? No i wtedy facet opadł z sił i właśnie nagrał taką piosenkę, którą zaczął właśnie śpiewać, pijąc to wino i do tego paląc papierosa ku uciesze publiczności oczarowanej taką no, banalną historyjką. Cheers to you and your lover, man Cheers, darling I'll just hang around and Eat from a can Cheers, darling I got a ribbon of green on my ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, ponieważ gościnnie nagle na scenę wyszła Marketa, którą przegapiłem i zagrała jeden utwór w duecie z Damianem Rice. Tak więc, nawet tę czeską śpiewaczkę w jednym utworze udało się zobaczyć i posłuchać. What am I? Aż sam się dziwię, że po tylu atrakcjach, no jeszcze to nie był koniec festiwalu, ponieważ była godzina 22.30 i na scenie bocznej, też na odkrytym terenie, zaczynał się koncert Bonobo. Bonobo, coś łączącego muzykę elektroniczną, zdensową. Na płytach brzmi to nieźle, ale kiedy podeszłem pod scenę. To muszę powiedzieć, że wytrzymałem tylko trzy utwory. Zbyt jednostajne, zbyt monotonne. No nie na koncert. To nie jest muzyka na koncert, bo nie ma tam co oglądać. Muszę się przyznać, że chyba w połowie koncertu wyszedłem. Albert, wychodzimy! Wyszedłem znowu coś przekąsić i przygotować się na następny koncert. Woodkid. Ale jeszcze dla tych, którzy lubią bono, to oczywiście samego zespołu nie przekreślam. Oni tworzą według mnie taki porządny chillout, Więc, jeżeli idziemy gdzieś do knajpki czy zapraszamy znajomych, to wydaje mi się, że bardziej na miejscu jest posłuchanie ich muzyki z płyty, jako właśnie taki lekki, przyjemny podkład. Ja nie chcę widzieć, co tu opuściłem, No mam tutaj wiele białych plam zespołów, których nie udało mi się zobaczyć. I Woodkid grający o 23.30 na dużej scenie jako ostatnia gwiazda zamykająca piątkowy wieczór. Woodkit był tym co znałem już od roku. Szczególnie utwór pod tytułem Iron, który zawładnął YouTube'em swego czasu. Dead and kissed away, our innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights. Of shame, I'm waiting for the call. The hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. francuski artysta, który tworzy również swoje teledyski, wizualizacje na koncercie, bardzo ciekawe. Facet w takiej czapeczce, coś jak połączenie skate'a z Frankiem Sinatrą, aczkolwiek to jest przesada, on śpiewa takim charakterystycznym właśnie jednostajnym głosem, na tle bardzo patycznych, jednocześnie dobrze zrytmizowanych kawałków. Właśnie na tym koncercie zobaczyłem jak to się siedzi na scenie, już przepraszam, na trybunie, która jest na samym końcu tej areny, przed tą największą sceną. Bardzo dobrze słychać, bardzo dobrze widać, więc dziwiłem się czemu tam częściej nie byłem. Mogłem tam oglądać Sigur Rós. Tam było to o wiele lepiej wszystko słychać, bo one były ustawione w idealnych miejscach względem głośników i właśnie w tych pieczołowicie przygotowanych miejscach na trybunach, których było mało, bo tam ludzie już wchodzili i właściwie o, zajęte miejsca, no to trudno, trzeba iść. Więc może jeszcze na przyszłość jedne takie trybuny by się przydały. Obejrzałem ten koncert, który nie tylko był do słuchania, ale do oglądania właśnie te wizualizacje przypominające jakieś widoki na sklepienia różnych bazylik wszystko takie w czarno-bieli ładnie to uzupełniało muzykę wszystkie kawałki zostały zagrane no bo jest to muzyk początkujący dopiero nagrał pierwszą płytę a już został wzięty na taką gwiazdę, na największą scenę i muszę powiedzieć, że było to sympatyczne już takie z mniejszymi emocjami zakończenie tego drugiego dnia festiwalu czyli piątku o, sporo tego wyszło w piątek nie spodziewałem się, że aż tyle będzie do opowiadania ale powiem Wam, że chyba było warto bo jeszcze więcej działo się w trzecim i czwartym dniu, ale o tym przy okazji naszego następnego spotkania, tak więc trzymajcie się no a na koniec posłuchajmy Woodkida, czyli drewnianego dzieciaka, który tak no na spokojnie już ochłodził emocje, bo jednak był to taki koncert na tle innych atrakcji zwyczajny. Więc na zakończenie tego spokojnego dnia posłuchajmy troszkę monotonnego, takiego wręcz anemicznego głosu francuskiego Woodkida. I've never seen the northern lights I've never seen the snow I never walked across the ice I ignore the ocean's flow Zaraz, zaraz. Nie, nie, nie, nie. Co ja robię? Łódkit to było coś... Łódkit, no. Ludzie. Gwiazdą tego dnia był Asaf Avidan. Jedziemy. Zaczęliśmy ten dzień od Asafa i kończymy go Asafem Avidanem. Kawałek z jego niezwykle melodyjnej, solowej płyty Different Pulses. Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say it, but your teeth bite your tongue Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun Loud are the skies You wonder, you cries when your prayers are sung. Hard as the floor, as the waves from the shore of your womb. Roll up your sleeve, its hard to believe, but it's your love that I.